Witamy wszystkich słuchaczy w kolejnym epizodzie z serii Wielka improwizacja Czwarty odcinek, witam was Piotrek Wiemy. Witam was ja Dzisiaj na początek porozmawiamy o pewnym człowieku Który to wczoraj przeżywał najgorsze 44 sekundy swojego życia Jest to Marcin Neyman, który dostał pstryczka w nos Tak, delikatnie mówiąc od Pudziana Jak oceniasz styl walki? No w ogóle powiem Ci, że fajna sprawa, to te MMA, to jest bardzo fajne. Tak jak, jak ktoś zawsze chciał obejrzeć takie wioskowe walki w takim ekskluzywnym wydaniu. To no, jest no właśnie to. Napieprzeć tak. się do krwi. No nie, a wioskowe walki zawsze są najciekawsze. Takie dosyć efektowne to. To jest. Ja bym nie patrzył, ale w tych walkach nieskupowych zawsze jest najwięcej zaangażowania No zwłaszcza, że jeżeli są podteksty takie, jakie były w tej walce, że oni już tam się dużo wcześniej wyzywali no. i mieli adrenalinkę większą. Pudzian jak go dopadł, to go skopował jak sta normalnie w powietrzu latał, na cały kawałek. No tam Pudzian go no, tam o 30 kilo chyba przeskakuje. Dobra, ale to ja myślę, że podział waży ze 140, tak? Ze 130 no dobra, to mam stówkę, weź kopni gościa 100 kg, tak żeby latał w powietrzu. Nie, podział ma warunki, bo nie jest jak inni jest, nie jest obwany tłuszczem ze wszystkich już stron. nie jest, ale był. Już nie jest. Ale on jest instruktorem fitnessu, tam był. Nie wiem, czy, no, raczej tego już nie robi. No ale podobno tam 20 kilo specjalnie na potrzeby tej walki z rzućmi. Ile kilo? 20, niecałe. Uuu, sporo. No ale, ale widać, widać było tę dynamikę w swoich kopach. Dynamika była. Teraz patrzę, piszona w że 38 stopni w czasie walki. Krączki, żeby w porwie. Pudzian? Tak, no, pudzian? Może z adrenaliny tak skoczyło. <śmiech> Nie wiem, w każdym razie jakby był pewnie w pełni zdrowy, to nie wiem, zabiłby chłopak. Nie, zabiłby go, jakby to trwało jeszcze z 15 sekund. No. Sędzia też odważny, że tam skoczył między nich. No już tam, jak, jak ich rozdzielali, to będzie jeszcze go tam sięgo. No tam jeszcze trochę, ale będzie pewnie też tam trochę berwo przypadkiem ale w każdym razie się cieszę, bo ten Naiman tak jak się, nie wiem, kreują go, kreują, a tam gówno, nie wiem kim on jest, bo tak właściwie łapie 20, 20 srok za tu box, tu jakieś, co inne, w końcu będzie nikim. No ja ten Naiman w życiu w ogóle też o nim nie słyszałem, chyba tylko mocny pięty, widać jest. Widać no czy, czy... ma taka piżama, on tam w Big Brotherze się pokazał i teraz wielka gwiazda. No właśnie, tam Big Brotherów raczej nie oglądałem za bardzo, bo w ogóle to nie nie wcale, jak to ma... <głos> nie no ok, kolejny news zespół Renault sprzedaje swoje udziały zostawia sobie tylko marne 25% ale jest co, są zmuszeni do tego, bo inaczej nie będą mieli budżetu na start startowanie w przyszłym sezonie 2010 w serii w F1 i wykupuje ich niejaki Geralt Lopez, biznesmen z Luksemburga. A nie Rusek? Nie. Początkowo to mieli być Rosjanie, ale teraz w ostatecznie został w walce tylko Geralt Lopez i jego konkurent David Richards z, z Wielkiej Brytanii. Aha. Ale Lo Lopez jakoś tam pewnie jakieś lepsze warunki zaproponował i jest na Mam tylko nadzieję, że nie będzie miał postulatu jakiegoś podstęporskiego kierowcy tutaj do mi bo ruski mieli taki postulat, nie, że ma być rosyjski, a miał być Witalii Petrov, który w ogóle nie jeździć nie potrafi. No tak, nie no, ale jeszcze jest tutaj taki zapis właśnie, że... Jeżeli już będzie całkiem nowy team, nowi właściciele, to kubica może sobie bez żadnych konsekwencji odejść i sobie iść na przykład do Mercedesa, który jest właśnie też nim zainteresowany. Tak, no bo to już jakby trochę nie będzie, że no, ktoś inny, inny team, nie? Spore ryzyko będzie w, debiut, w debiutanckim sezonie no. takiego właśnie nowego zespołu startować. A kubica no nie, może, nie może sobie pozwolić na takie rok w plecy na przykład. Ale. Po tym sezonie co był teraz można zobaczyć, że wiesz, formule też cuda się nieraz dzieją i kto by tam pomyślał o jakichś tam Red Bullach i... O Brownie mówisz na przykład? No i Red Bull też był przejść drugie miejsce, dwa lata temu nikt w ogóle, w ogóle na nich nie patrzył wcale. Hmm. Także wiesz... No, ale no na pewno lepiej, jakby był jakimś tam McLarenie czy Ferrari. Te no. Też z drugiej strony, Mercedes też nowy zespół będzie nimi no, nazwy, bo to będzie tam Brown, nie? No, no, no. No, tutaj no, głównie na nazwie się to będzie, Zmiana nazwy i tyle. I tutaj z Mercedesem wiąże się kolejny news, że Michał Schumacher zostaje zaproszony do współpracy z Mercedesem. Jak myślisz? P powinien iść. Na taki układ? Czy już powinien skończyć karierę i nie rozmieniać się na drobne? Postąpić tam tam trzy. <laughs> bo i tak. Nie, wiesz co, Schumacher to mi się wydaje, że on jeszcze ma szansę powalczyć. Nie wiem czemu odszedł, po prostu nie miał motywacji, a może teraz po kilku latach przerwy znowu by sobie chętnie pojeździć. Podobna sytuacja jak za Honenem, Mahonen też nie mógł żyć bez skoków. Nie mógł sobie miejsca znaleźć, nie wiedział co ma robić. No i widzisz, teraz wrócił po roku przerwy i dalej w czołówce. Nie ale z drugiej strony Schumacher był na każdym wyścigu w tym w sztabie, tam w Ferrari, nie? Mhm. to niby się nie nudził. No niby nie, ale co tam w takim sztabie mógł porobić? On siedział sobie ze słuchawkami na głowie i patrzył jakieś tam cyferki, nie? Mało pasjonujące. No tak, zwłaszcza, że jeżeli... Oni tam mu robią jakieś treningi, nie treningi, testy i on wypada lepiej niż zwycięzca poprzedniego sezonu w Formule 1, no to nie to jest zajebisty, ale zawsze będziemy jeździć 50 lat jeździć. Jeżeli jesteśmy już przy Formule 1 to do życia wchodzą nowe, nowe przepisy, nowe reguły od nowego sezonu będą one obowiązywały Polegają one na tym, że punktuje się pierwszych 10 kierowców i zwycięzca dostaje 25 oczek, zdobywca drugiej lokaty 20, a trzeciej 15. I tak schodzi się stopniowo w dół, aż do dziesiątego miejsca, za które można dostać jeden punkt. Co ty myślisz? Czy to będzie jakaś większa rewolucja, czy po prostu ten, kto wygra kilka zawodów w sezonie, to będzie miał zapewnione już mistrzostwo? Nie zadziała właśnie w tym kierunku? Nie wydaje mi się. No wiesz, no... Różnica między pierwszym i drugim jest 5 punktów, potem tam znowu 5, ale. No i tak zawsze się rozstrzyga między tam dwoma najlepszymi. Tak więc jakiej by punktacji nie ustali, to zawsze będzie tam, wiesz, wąska grupa aby liczyła się. Mogą ustalić tam punktację nawet wiesz, dla wszystkich, nie? I tak to dalej nie zmieni faktu, że tam będzie się dwóch czy trzech liczyło. Ale zwłaszcza, że teraz w więcej zespołów to musieli musieli trochę to przeżyć tą punktację. No no, teraz będzie sporo tego, sporo. 13 bodajże tych zespołów ma być od przyszłego sezonu. Ciasno będzie, powiem ci. Jestem ciekawy jak te nowe teamy sobie poradzą i kogo tam wezmą od tych nowych teamów, to się nie, nie, nie patrzyłem w tym kierunku. Z nowych zespołów w 2010 to będzie m.in. Team US F1, mm -hmm. Campus GP, no i ten Mercedes, który się tam przetransferuje z tego Browna o, Mercedesa, no i tyle W tym teamie US to na pewno jakiegoś tam Amerykańca z... z... Speeda może? Pamiętasz go jeszcze? Scotta? No, zajebiste. Nazwisko ma Scott Speeda, zawsze był ostatnim No, przynajmniej adekwatne do formuły no do formuły tak, ale jak się zajmują ostatnie miejsca, to, to trochę ironicznie nazwisko brzmi hospitnie. Jeszcze LOTOS, chyba LOTOSa pominęliśmy. A widzisz. LOTUSa, a nie LOTOSa chyba. LOTUSa. Racja. No. To przecież pamiętasz, to gierka na Amiga gdzieś taka była LOTUSa? Była, była, no. Pamiętam. Si się w ekipie LOTUSa jeździło właśnie. Zajebista. O. Wspomnienia. Ale chyba z tych wszystkich gierek to najlepszy i tak był Jaguar z tych dawnych. Graficznie na pewno tam zamiatał, w tamtych czasach. No, tamte czasy to naprawdę to świetne, to by... siedziało się godzinami na tym ale. też miał jakoś tam rozbudowany ten tryb, tryb jazdy, bo było po co jeździć, o. a nie tylko tam tak dla samego fanu. No było tam, tam tankowania były tak. tam tego. Można było tory własne opracowywać. No? To już samo to, to już dodaje połowę czasu więcej do spędzania z grą. No. Nie ma co gadać. To była chyba jedna z najlepszych gier w tych czasów. Ja tam i tak grałem w Mortal, Mortal Kombat. Ja też grałem. Tylko że wiesz. <grafię> bez sensu na pierdalanie takie było, nie, pamiętasz? Ma joystickiem w każdą stronę i sobie guzik w osoby guzików wciskanie byle coś tam wyszło. A człowieku jaki był orgazm jak mu zrobiłeś brutality. ja. Hmm? Mm, yeah. Brutality było niżej od fatality? W mm. tej tak, tak. ja Pamiętam takie rzeczy Fatality też było chyba takie hardkorowe rozwalenie uba o kolec. <głos> Już bardziej ja, ja pamiętam jeden taki zajebisty tyczek, co mi się udało cudem zrobić, to był taki typ który potrafił zniknąć w ciało od, i od środka je rozwalić, nie pamiętasz? Ten taki Hinol, taki ten szansung? No. Jo, właśnie on. Raz mi się tylko to udało, ale normalnie był taki orgazm przy tym, że... Pamiętam, świetne. jak mi. Kiedy, kiedyś mi o tym powiedziałeś, potem próbowałem miliard razy i nigdy mi nie wyszło. No, mi tylko raz w życiu. Nie wiem do tej pory jak ja to zrobiłem, ale <laughs> świetny to było jak, widać, jak widziałem gościa, co wiesz od środka tak się rozpada i ten szans mógł sobie tak się Ogólnie Morzal też był graficznie taki... No... Był niezły, jak na... tamte czasy, no, fajnie, fajnie. Gameplayowo dawał radę, to przecież te wszystkie fatality to trzeba było trochę na tym narobić, a to było efektowne, seriiwiście efektowne. No, no. czy że ogólnie w tamtych czasach Amigi były 10 razy lepsze od pc Tak. Na PC-ta to co tam? dla Saper i Wąż pewnie był w tamtych czasach nie powiem, bo nie miałem No ja też nie, ale z tego co mi tam opowiadał to Marcin i to To naprawdę w tamtych czasach pc głównie były do takich tam biurowych rzeczy, a nie do grania. Nie? Marcin brat, no powiedzmy No dobra, dobra żeby było jasne Tak Zobraziłem, ja mi... <laughs> my robimy serię, to co Marcin powiedział, ja Oglądałeś też to tak kiedyś? Tata Marcina powiedział. Nie. Tak. Nie, było tato, a Marcin powiedział. Nie. Tata ma, Tato, a tata Marcina powiedział. A może? W każdym ta... razie wokół Marcina i jego ojca się kręciło. <głosy> to było świetne. To dzisiaj tak wspominkowo widzę, jest trochę? A jeszcze co do amigi to pamiętasz północ-południe? O, Też miasta gra. No i ten tryb taki co tam, pamiętasz, tak co się zdobywało jakieś tam Forty czy, czy coś, nie? Ja pamiętam tak jak przez mgłę, że pamiętam, że było dużo pociągów i robiłeś i za pociągiem. No, no, no. I w pociągu było jakieś złoto i trzeba było to co zdobyć, coś, coś takiego mi się kojarzy. Było właśnie, było, zdobywało się miasta i pociągi się zdobywało też. Nie Więc wiem. Dlaczego do tej pory nikt tego nie wydał na PC-ty, bo no, raczej tego nie ma. Nie ma, ale to jest fajny pomysł taki, nie? Takie połączenie zręcznościówki ze strategią, takie no, coś ciekawego. I pamiętam, że zawsze z tym butem się ścigaliśmy, Ten taki but był na dole, który wskazywał czas niby, nie? Mhm, taki but butobudzik, coś takiego. No, trzeba było być przed nim w jakimś tam miejscu. Ciekawe, czy ktokolwiek, kto tego słucha, wie o czym mówimy. <grym> A jak nie wie to niech se niech se sprawdzi. Nie no to są klasyki, to przydało się. A pamięta że było. Amigna, amidze, frog. Frog, nie pamiętam jak to są. Super się frog. Super frog też miasga. O, też się, też się trochę grało, tylko pamiętam, że miałem na trzecim levelu miałem dyskietki rozjebano i. <głos> <głos> I nigdy dalej nie zaszedłem. Nie miałem możliwości nawet. Taki malzonk. No jak się wkurzyłem, jak mi się udało wreszcie dojść, a tam wiesz, zawsze jak się wczytywały, to było tak i dupa. Już znak, że dupa, nie nic, nic nie robić. Jak się walczyło, 10 razy się wyciągało, wsadzało, to dyskietkę może wczytam, ale to fatal error. Jeszcze był taki program do sprawdzania tamtych właśnie błędów i tam zawsze na czerwono się te sekwencje wyświetlały, to już znaczy, że się nic nie dało zrobić. Hmm. Były tam lżejsze błędy, pokazywało takie malutkie. Ja tam było na czerwono kupa i dypa. Moja biedna Amiga, która, którą tam skądś zostałem, przetrwała chyba jeden miesiąc, potem padł jej napęd i się skończyło się. Nie, nie było jej odeszła. No właśnie, nie nagrałeś się za dużo. Nie ja, nagrałem to, ja, się. ja to miałem, oj, pojęcie z 6 lat, ta Amiga. I ona jak padła, to miała z... 14 lat gdzieś bo ona jeszcze była odkupiona To ona przeżyła jakichś 50 joysticków No, o Jezu tych joysticków też ile było? I kombinowanie, wiesz, skręcanie z jednego joysticka z trzech No, no ale skutkowało no skutkowało, działały te joysticki. by nie patrzył nie trzeba było kupować tylu nowych No i jeszcze Gierka o nazwie Jakie? Jaka? No, kojarzysz coś? Eee, czekaj, z piłką nożną? Związam. No. no. To będzie, to będzie, to będzie, sensible. No. No. Też się siedziało, kupę czasu, a, a może nawet nie tyle ja, co tam wiesz Marcin z drugim, z Mopsem, z Niakiem. Nie, miejskim ośrodkiem pomocy społecznej. <grym i z miakiem> To nie o jego chodzi. No, siedzieli i te joysticki rozjebywali i cała hałupa nie mogła spać. I, i, <głos> wiesz, o piątej kładli się spać, o, o ósmej wstawali tam do zboża, czy do czegoś, bo to wakacje było. Ech, nie, chłopaki twardzieli byli, że dawali radę, jeszcze potem, jeszcze zdążyli potem na następny dzień na imprezę jakoś wpaść. A to za... Tylko za komuny było możliwe. No, ja to bym tak nie wyrobił tego trybu życia. Dla komuny to były jednak czasy. <głosy> pr Prywaciarze. No. no dobra, to pogadaliśmy sobie. Wróć, wróćmy do naszej reguły programu. Czyli teraz będzie kontynuacja sportu i eurofinał w Kijowie. No. Spotkali się tam jakieś gostki rządzący z uwf -y, prawdopodobnie ten Platini Aha. no i powiedział, że będzie też, Ukraina miała cztery miasta swoje czy, czyli to będzie, teraz jedziemy z pamięci, będzie Lwów Aha. Odessa Kijów? Odessa, Charków i Kijów no, czyli, ale, ale... ale czy Charków to nie wiem Odessa na pewno, a nie Doniec Charków Hark albo Doniec w każdym razie będzie miała 4 i będzie miała finał, będziemy mieli otwarcie. Nie wiem co jest tym otwarcie czy finał. Otwarcie takie tak. chyba z większą pompą jest, nie? Ale, no kurczę, no otwarcie, otwarcie, no, ale finał zawsze najwięcej ludzi ogląda, według mnie. To by było, ja bym wolał, żeby jednak był finał w Polsce. Ciekawe, czy to już jest taka decyzja, której się nie da zmienić? No nie tak. Jak Ukraińcy tam zaczną odwalać, znowu jakieś tam cuda na kiju. No ale oni nie są wcale tak z tyłu, jak gadają w naszych mediach. Bo niby jedyne problemy to w Lwowie są, a reszta stadionu wszystko stoi, czy stoi. Buduje się, nie? A Już nad stoi. jeden mają otwarty całkowicie. No. Chyba w Doniecku tam, nie? Jakoś niedawno było otwarcie. Nie wiem, gdzie to było. No chyba stadion właśnie Szachtaru. Nie jestem pewny, ale tak mi się wykojarzy coś. A my co? No najbliższy oddania do użytku to jest stadion, gdzie? W Krakowie? A nie w Poznaniu? A może i w Poznaniu? Któryś z tych na pewno, bo na pewno, nie, na pewno nie w Gdańsku i na pewno nie w Warszawie. Nie, nie, bo tam to buduję praktycznie, wiesz... na Podstaw. Podstaw. A we Wrocławiu jeszcze buduje stadion, może pamiętam? Że niby jako rezerwowy i nawet jeśli nie będzie żadnych z tych meczy tam, to, to i tak będzie stadion i tak nowy w Wrocławiu. Jakaś coś mi się kojarzy, tam mieli budować, nie wiem, czy coś uszyło, ale miało być. Miało być też właśnie... Miało być we wszystkich tych y, miastach też to Myśmy mieli razem chyba ile? 6, tak? No. I tam jeszcze Chorzów dochodzi do tego. Jako drugi rezerwowy. Nie, no chyba nie odpuszczą tego, przecież to było głupie. Jakby zaczęli projekty i teraz skończyli, bo są rezerwowymi tylko. No, to, w poza tym tym, co? to mają być rezerwowymi, czy w razie jakby co. To żeby był rezerwowy. No właśnie. No okej, okay, to teraz kolejny news. Eee, znaczy news. Informacja o świetnej formie skoczków naszych. Którzy zaczęli latać. Lillehammer. Zajęliśmy, czekaj jak to było? W pierwszej 15 mieliśmy czterech zawodników, nie? No w drugim konkursie w Lillehammer? 8, chyba 9, 12, 15, jakoś tak. No, to już można powiedzieć, że zadyma trochę. No, za zadyma, zadyma. Nie pamiętam, kiedy tak było. Czy w ogóle kiedyś tak było? Nigdy chyba tak nie było. jak Odkąd to oglądam, to nie widziałem, żeby takie cuda były. Jak kiedyś, jak gdy dwóch do 30 weszło, to było święto, z czterech i to jeszcze 15. I to nie było tak, że na przykład. Nie było połowy zawodników z, z czołówki, hmm. tak jak to bywa tam na tych y, japońskich Japoński. zawodach. No właśnie. Tylko byli wszyscy, wszyscy osekali nawet Schlierencauer tam skoczył 2 miliardy, miliardy. Milion. <laughs> Milion Ale nie wylądował jego. No wiesz. Ja mam to tam w ogóle nie wiem na płaskim lądował. Ten chłopak kiedyś sobie coś zrobi, powiem ci. Nie było płasko, ja bym wylądował. No ja, ja, no. no. wiesz, na pewno, nie? To mały nacisk jest mały. W każdym razie, aman skoczył 4 metry bliżej, nie? Tam, tam jeszcze mógł mieć. mógł mieć większy zjazd. Nie było już tak, takiego wpłaszczenia na tym 146. To jeszcze no nie było. mógł. Tam, tam ledwo, ledwo, ale wylądował to. No, a 4 metry dalej, no to jednak jest różnica. Na tym wypuszczeniu 4 metry to jest zajebiste różnica. Czyli, że rekord został teraz amanowi, nie? 146? Mhm. Mm, mm. No tak, jak upadek i nie mogę zaliścić. No, no dobrze, należy mu się, bo to jest fajny skoczek. No, jakoś tak bardziej go cenię od Schlieriego. Wolisz Simiego od Schlieriego? Tak, wolisz Simiego od Schlieriego i od Morgiego, od Kofiego. A nie wolisz Wolfiego? Nie. W ogóle wkurzają mi te zdrobnienia ich, nie? Jak takich kude... Tak bandę pedałów ich tam traktują. No właśnie, taka szajka gejów właśnie, którzy tam w szatni mają jakieś szemrane tajemnice i tak dalej. Żeby był Robi, Goldi, Maui. Maui, stochi Mienti i Rudki No, a trenerem był... Kruczki. Kruczki. Kruczki. Kruczki. Kruczki no. No. I mamy własną ekipę gejów. Tak. I teraz będziemy skakali tak jak oni. No to, to niech tam robią co chcą w tej szatni byle skakali. O to to to to. to. Ja, jak już mówimy dzisiaj coś o grach. To słyszałeś o jakiejś grze. Skoki pod tytułem. Jakiejś nowej coś gdzieś. Było ich tam sporo, ale czy, czy wyszło coś nowego, dobrego, godnego uwagi, to wątpię. No ja to się zatrzymałem na etapie właśnie tych dsj albo RTL 2002. Nie, to już jest dalej, na pewno coś jest dalej. Z 2007 to jest na pewno, 8 chyba jest, wiesz? Tak, ale czy, czy to jest dobra jakaś produkcja, to nie wiem, nie mam pojęcia. Przede wszystkim. Czy tam wiesz, już nie, nie przesadzili z tymi różnymi duperelami, żeby było, wiesz, żeby można było skoczyć jeszcze. Ja czekam aż zrobią porządnego DSJ-a z takimi właśnie, na tych standardach, jakie obowiązują teraz. Ale chyba się nie doczekasz. Nie wiem. Wiesz, bo to była gra jednak robiona przez jakąś tam grupkę amatorów, nie? MediaMon chyba się nazywała ta grupka. Jakaś grupka. No ale to wystarczy, oni sprzedadzą prawo, do mieli korzyść, albo się wezmą do roboty. No to wie, tak, Przedaje, sprzedadzą prawo. Tak, no, no ale... Wątpię, żeby... Żeby z tego coś mogło być. Jak to mawia, wspaniały komentator szczęsny, z tej mąki nie będzie chleba. Tak. No. <laughs> to już w ogóle pominimy tego gościa, nie? To ty od niego, jak on w najbardziej zaawansowaną dyscyplinę sportu, jaką komentował, to było podnoszenie sztangi. No się nie śpię. Sztanga też jest, jakiś tam coś ma na pewno, jakieś rzeczy. No dobra, rzeczy ale łatwiej jest wychwycić, no. łatwiej jest w sztandze wychwycić elementy techniki niż w skokach. Znaczy no, przede wszystkim to nie są podobne sporty, to czego? Czego oni go tam w ogóle wrzucili do tych skoków? To się w ogóle nie zna. Nie no, mówię Ci tak jak, że go słyszałem, tylko jak komentował sztangę. Nigdzie więcej go nie widziałem. I tam jakieś wywiady ich czasami przeprowadza, a tam wywiady to każdy głupi potrafi. No tak. No ale no, nie ma co się tam śmiać z tej jego sztangi, no ale po prostu niech się nie pcha tam co w ogóle się nie zna. Powiem no. że każdy najgłupszy sport wydaje się być taki wyprosty, prosty, a jak się zagłębisz to jest w pój pankamentu w na koniec ze sportu taki mniej mm, mało wesoły news. E, Natalia Safronowa, kapitan reprezentacji Rosji, jedna z najlepszych siatkarek w Europie, przebywa w stanie ciężkim w jednym z moskiewskich szpitali. Mhm. I najdziwniejsze jest to, że lekarze są bezradni, bo po prostu nie wiedzą, co jest. Nie wiedzą, no właśnie. To jest, to jest tym wszystkim dziwne, ale... Kurde, ja kilka dni przed tym, jak ona tam tak właśnie zachorowała, to widziałem jakiś tam mecz światkówki, tam jakieś Liga Mistrzów, tam nie ja znam się, szczerze mówiąc, ale właśnie komentatorzy mówili, że Safronowa w ogóle nic nie grała podobno, że fatalnie, nie? że wszystkie piłki szaniła, już hmm. się coś działo. Już coś było w takim razie. Okay, Organizm odmawia posłuszeństwa. Ja, ale, ale w życiu, jak wtedy to oglądałem, to bym sobie nie pomyślał, że tam coś się będzie działo, coś takie coś, nie? Że, że będzie... W szpitalu, nie przytomnie w ciężkim stanie. dziwne trochę, że jak można nie wiedzieć co się dzieje. Mhm. Widać można. Są rzeczy, co widać. No. Może medycyna jeszcze nie wszystko wykryła. Podobno problem jest związany z naczyniami krwionośnymi mózgu, a to nie wróży od niczego dobrego. Mhm. Czyli jeżeli nawet wyjdzie z tego, to może to mieć jakieś. Bardzo. To może mieć powik powikłania, które właśnie tak. Raczej będą przeszkadzały niż w dalczej kalierze. Szczerze mówiąc, to ja już nie bardzo wierzę w takie coś, że ona może powrócić po takich chorobie. Jak z mózgiem to ona będzie niepełnosprawna mi się wydaje. Na no przykre to by było. Na no przykre, no co zrobić się. Zdarza się. No. U nas tak jak właśnie z, z kamilą było przecież też taki głupi wypadek. Wiesz, rzeczy, głupi wypadek, to tam wiesz, niby coś się oderwało z łydki, jakiś zakrzep i powędrował sobie i zatamował, no i zmarła dziewczyna. W sporcie się dzieje taki coś niejasno. To nie było czegoś takiego, że ona miała jakieś tam zaniedbania w papierach? Czy że miała... i lekarz był jakiś nie informowany. Hmm. Było jedne, jedyne chyba niedopatrzenie, że ona się skarżyła na tą łydkę, nie? A nikt tam wiesz, nie zwrócił uwagi a tam był ten zakrzep już wtedy i a on się w pewnym momencie oderwał i, i znalazł sobie jakoś tam miejsce, że zakamowało całkiem a po prostu chodzi o to, że jeżeli nie było żadnej tam kontuzji i tak dalej, a boli, no to oni mają obowiązek po prostu się tym zainteresować nie? że jak bez powodu coś boli, no to jednak nie jest normalne wiadomo, Polska no, no i przez to nie mamy już takiej zawodniczki to wie, co by mogła jeszcze powarczyć. No dobrze, to czekamy na jakieś dobre wiadomości od lekarzy hmm. rosyjskich. Trzymamy kciuki, że, że wszystko jakoś się ułoży. Z polskich takich przypadków to możemy że to ja pamiętam go właśnie osobiście tylko. A, i mróz oczywiście też. No właśnie. Przy czym gołaś to był wypadek, nie miał. No to był wypadek, a mróz to białaczka, tak? Dobrze? Białaczka. No i zdarza się niestety, co poradzić. Też oni sportowcy, też ludzie. Porują niestety. Czasami powiedzenie, że sport to zdrowie, nie, nie sprawdza się. Oj nie, oj. Sport zawodowy z, ze zdrowiem, nic nie ma wspólnego tak naprawdę. Bo taki amatorski to wiesz, ale. No ale przy zawodowym to są takie przeciążenia organizmu, mm. że po kilku latach to właśnie takie się dzieją rzeczy. Zwłaszcza jeżeli ktoś ma jakąś tam wadę niewykrytą, tak, tak, którąś, nieraz... którą się olało tam kiedyś. Mm -hmm, mm -hmm. Tak jak nienastawiający piłka, że tam potem się okazuje prawie zawsze, że serce nie. Mm. Jakaś wada serca wrodzona, którą się nikt nie przejmował. A jakoś to będzie albo coś. A na pewno jestem pewny, że przy tych badaniach to wychodziło to, bo tam jakieś bo nowe badania są. I na pewno wychodziło, że coś nie tak z tym sercem jest. Ale niektórzy na przykład się zobowiązują, że biorą na własną odpowiedzialność to, nie? Wyobrażasz sobie, że nie wzięliby takiego kryska Ronaldo, bo ma jakieś coś tam kreskę niżej w wynikach serca. No... Oni by wzięli, ale on by mógł odmówić i nie mieliby prawa nic mu za to zrobić, nie? by ci pomachali przed nosem walizką pieniędzy? Znaczy jakby jemu pomachali walizką pieniędzy. Jemu tak, bo mi to szczerze mówiąc... No, no właśnie, to... dlatego tak zmieniłem. No, no jeśli dla niego od życia kasa ważniejsza, proszę bardzo. I tak, znaczy programie... wiesz... Jak to mu nie przeszkadza w życiu, nic się nie dzieje. Ale może się stać, o to chodzi, nie? No ale z drugiej strony rezygnować w ogóle z jakiejś aktywności fizycznej i... Ach, ale to można sobie grać w jakiejś śmiesznej lidze, po prostu tak już wiesz, dla własnej fajdy, a nie na maksa i tak dalej. Ja na miejscu właśnie, jakbym ja był jakimś tam piłkarzem, grał w dobrej lidze i mi się okazało, że coś jest nie tak ze zdrowiem, to on po prostu sobie zszedł do jakiejś tam śmiesznej ligi za darmo do jakiegoś klubu swojego ulubionego może i grał tak ta te zabawę, a kasy i tak bym miał, bym miał za co żyć ja nie widzę problemu żadnego ale jak się chce mieć, wiesz miliard fanek i, i, i na Solary co, codziennie jak to, którzy o nazwie Cristiano Ronaldo, którego nie lubię o to wiesz Albo jak się chce być gościem głównym na Pudelku, codziennie. No. Ronaldo lubi tam <śmiech> zaglądać jako bohater. <śmiech> na przykład rzuci czasami, jak to było, czekaj, fankę pogdał? Coś takiego było. Ja no, zlał ją po prostu, nam ktoś tam puchę je sprzedał, czy tam skopać, coś, już nie pamiętam. W każdym razie fanka się tam, wiesz, przykleiła, chciał jakiś autograf, no i ja nie wiem, co o takim człowieku myśleć, News z ostatniej chwili, wybrano mistrz świata 2009. Ach, nie aż z ostatniej chwili już parę godzin nie demaskuj mnie. W każdym razie najpiękniejszą kobietą globu została. Niaka. Hmm. Niaka, niaka. Kajane Aldorin mm -hmm. Z Gibraltaru Pokonała konkurentki ze 111 państw Tym Polkę Tym Polkę Pomyślcie nawet nie wiem jak ona wygląda ta Polka Jak no ona ja się nazywa i kim jest. ona jest? Fajna czarnyka taka Polka była Nie Polacy no. zawsze wybierają czarne czy zawsze wybierają blondynki bo się gubi? tych mis? Chyba częściej blondynki, ale w ostatnich latach więcej czarnych. Dawniej blondynki teraz więcej czarnych. I to i tak nic nie zmienia, i tak odpadają zawsze. W zasadzie nie wiem, jak, jakie tam są kryteria. Przecież to one wszystkie są tak samo ładne. No, przecież to jest wszystko pod jedną pod jedną linię robione, że już one są do siebie podobne, te wszystkie misy. No I każda powie, że chce dobrze dla świata i nie wiem, jak tu można to że chcę, żeby nie było głodu i żeby dzieci nie były wykorzystywane, żeby był pokój na świecie. No i żeby nie było wojen. no właśnie. Nie każda im to powie, każda wygląda tak samo i nie wiem jak tu wybrać. Ja też nie wiem, szczerze mówiąc. No ale jakieś tam i ma tam swoje pewnie jakieś tam śmieszne wyznaczniki. Następny konkurs Miss World to będzie się w Wietnamie. Także tam już może być zadyma ma co tam bo się zdać, jak w Polsce było i to było Nie, nie było wstydu w nie pamiętam, żeby tam coś się złego dostało. W 2012 będzie wstyd dopiero. No. Ale to wiesz, koniec świata, potem niedługo już ludzie nie, nie będą się przejmować. Nie, nie zdążą się z nas ponabijać, na szczęście w tym pół roku się ponabijają, a potem do widzenia. To dobrze. No okej, okay, tak stopniowo przechodzimy od sportu przez mniej ważne newsy do ważnych newsów. E, ważne jest święto świateł we Włoszech. Słyszałeś kiedyś, a, tak, tak. <laughs> Słyszałeś kiedyś o, takim, o takim święcie? Teraz już tak. Zwróćcie, trzeba nowe, nowe święta teraz wymyślić, które będą odpowiadały... Mieszkańcom państwa i przyjezdnym. Takie alternatywne, pasujące dla do wszystkich. Bo to chodzi o to, że co? Chodzi o to, że w szkole podstawowej w Kremonie na, pół na północy Włoch zastąpiono obchody Bożego Narodzenia ceremonią z okazji wymyślonego święta świateł. Mm. Chodzi o to, by nie urazić wrażliwości uczniów wyznawców innych religii. Sprawa wywoła burzę polemik. <grym> dla święto Po W ogóle już mogli jakąś sensowniejszą nazwę wymyślić, nie? Co to jest święto świate? To co, teraz będę chodził i się modlił do lampy tam, co pod twoją stoi, czy co, ja nie wiem. Wolę do lampy. Lampę zrobię. Pod tą lampę. lampę przynajmniej widzisz. No dobra, ale... I wiesz, że jest. No, no, no. Ale... No dobra, to już jest temat woda, to nie wchodźmy w to. Nie wchodźmy, nie wchodźmy, bo to zajmie nam 10 podcastów i 34 jeszcze dodatkowe. Wtedy <głos> 34 <głos> w ekstrasach. <głos> <głos> Ale no prawda jest taka, że kretynizm jest no, straszny. Ale to nie tylko we Włoszech, bo tam w Anglii takie cuda też już się dzieją, nie? Tam... To już, to już nie, nie można nazwać poprawnością, to już jest taka przesadna poprawność na siłę, no. którą można nazwać idiotyzmem. Tak. Jakie trzymanie palca w dupie już tym, co przyjadło, nie? Za, za szybko cenę w to udowodnić, a co oni są tolerancyjni jak lubią przyjezdnych i... No to nie, przyjezdni no. powinni pokazać, jak, jak oni potrafią się dostosować. No, według do mnie też tak jest. No, widzisz, no. mamy takie, a nie inne rządy w Europie i tyle. Nie, co do... Co do przenoszenia kultur, że tam sobie ktoś przyjedzie i będzie zaszczepiał jakieś tam swoje... Albo się... Domagał jakichś specjalnych praw, gratyfikujących go za to, że jest tam w innej wierze, czy coś. To raczej nie powinno tak być. Oczywiście, że nie powinno. No, ale widzisz, teraz są takie czasy, że bardziej opłaca się być w mniejszości, udawać uciskanego przez wszystkich dookoła. No tak, prosty przykład, że. Jeżeli jakiś szef jakiegoś koncern ma do wyboru dwóch ludzi o tym samym wykształceniu, mhm. o tych samych szkołach, wszystko jest na tym samym poziomie, znają tyle samo języków, z tym że jeden jest biały, a drugi jest czarny. No i, i jak myślisz, którego go wybierze? Czarnego, żeby mieć święty spokój. Czy by nikt tam nie nękał o jakieś rasizmy, no, no. że stawia białego wyżej niż, niż czarnego? Ale patrz nawet, jest nawet Często jest tak, że biały, biały człowiek ma lepsze wykształcenie i, i, i czarny. I też, no. Są tam jakieś, jeszcze ja pamiętam jak to się to słowo nazywa, że wiesz, że musi być minimum ileś tam procent na przykład kobiet czy tam, czy jakiś tam właśnie czarnych czy innych. W jakimś zakładzie, tak? No, Czy tam w zakładzie, czy tam na przykład w Szwecji chyba w parlamencie jest takie coś, mhm. że musi być połowa kobiet. Czy... Co Nieważne, że się nadają, czy nie, mają być połowa kobiet i koniec. Żal son. <śmiech> no tutaj jakbym był teraz, wiesz, gdzie miał zatrudnić jakiegoś pracownika, jakiegoś mam do wyboru, jakąś tam dziewczynę i ona nic nie potrafi, należy no ale że jest kobietą, no to muszę ją zatrudnić. Ciekawe, jak nie ktoś nie znajdzie mądrych kobiet, to idzie pod dworzec i szuka kobiet? Czy jak to wygląda? E, ty jesteś kobietą? No, no, Ty no. <głosy> Tu <To> przychódź. <głosy> Dobrze, że nas żadne feministki nie słuchają, bo byśmy górno na drugi dzień z baseballami się obudzili, nie? Przy A tam no mówię no, z nimi, nie no. Na no że no się spotkamy z nimi? Co? Chcesz z nimi rywalizować? Wiesz one to są takie, wiesz. Rywalizować nie, ale mogę porozmawiać. Mhm. Aha. a one są gotowe do dyskusji. Nie? Sobie i nieraz w telewizji jak puszcza jakąś chorą feministkę. On... Obejrzam, oglądam nie raz w telewizji. <laughs> to dobrze. Zaleca się. Tak mhm. to właśnie wygląda w tym świecie naszym. Dobra, no co tam jeszcze masz wspaniałego? Jakieś święta kolejne? Długopisu? Nie Może ja tak? wiem, możemy sobie wymyślać jakieś swoje święto i porozmawiać o nim. <głosy> Dobra. Ja akurat w ręku trzymam agrafkę. Nie podoba mi się to, zaakceptuj to, że ja trzymam w ręku telefon. Wierzmy w telefon. Dobra, to od dzisiaj święto telefonu będzie. Okej. Okay. No dobra, to jak jest tak miło i sympatycznie, to zalecam zakończyć, bo tam się zrobi smętnie i będzie smętne zakończenia, a smęte za zakończenia zasysają pałki na maksa. Mówisz? No. Ale to tak mało. Dużo jest, bo będzie dużo tego. Mówię się, tam będzie 30 minut, to będzie w sam raz. No dobra, to kończymy w takim razie. Jak to mówią youtube'owcy, subskrybujcie nas. <śleskuj> <tryk> No, dobra. no i tam co tam? Zdrówka szczęścia, bo się rodzi nowy Chrystus, nowonarodzony. Święta święta, z okazji święta światła, nie? Czy tam święta czy tam? światła, bo przychodzi nowy Chrystus, nowonarodzony. Z mi jak to szło? I nie pamiętam już, jak to konon, ale on to bezbłędny był. Coś tam, że dużo pieniążków, żeby mieć pracę. Dużo pieniążków dla wszystkich, no. dla młodzieży i dla ludzi. No. <laughs> I że coś tam, że wiesz, dzielę się opłatkiem i w Ojca i Syna Was błogosławię. O to to to, to może ja teraz przeprowadzę taki, takiego eventa, to teraz biorę opłatek w rękę i błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. No. Teraz jesteście namaszczeni, możecie w spokoju tam wpierdziałać karpie i inne takie ze stołu. Tak. No, tylko pamiętajcie, musi iść 12 potraw, bo jak będzie 13, to będziecie się marzyć w piekle. Tak właśnie. No dobra, to kończymy, co? To w sumie, wiesz, można. No to na razie, cześć. Na razie.